...tam temu, ponieważ on tamtego zna i on wie wszystko. On dobrze pamięta, co się tamtemu człowiekowi przydarzyło. Ale w ogóle powiedział, że nie zazdrości yy, sobie. Cieszy się każdym dniem, każdym koncertem, yy, każdą nową piosenką. Dobrze, wyjaśniliśmy sprawa atomowego Jonesa. Yy, trzeszcząca płyta numer 3 pniesie się do góry, co raduje mnie bardzo, naprawdę bardzo. Pytali mnie państwo, kiedy będzie następno, bo to taki, taki serial się zrobił. Nie, to jest płyta trzecia, która miała być, gdyby się wszystko udało, razem z drugą wydana w jednym opakowaniu. Ale to okazało się niemożliwe. Książeczka by musiała być o połowę mniejsza. Całość by się nie zdążyła ukazać przed Bożym Narodzeniem. A chodziło przecież o to, że poprzednia, poprzedni zestaw miał dostarczyć Państwu takich nagrań do ubierania choinki. Ale jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to następny taki zestaw ukaże się właśnie przed Bożym Narodzeniem. I jeżeli się uda, to już będzie taki bożonarodzeniowy z jednej strony płytę, a z drugiej strony już taki sylwestrowo-karnawałowy. Byłoby to moim marzeniem, no ale jak zrobić, żeby książeczka mogła mieć 50 stron? Przecież to wtedy będzie książka z płytą, a nie płyta z dużą... Książeczką. A tam bardzo wiele ciekawych, różnych opowieści o tych artystach i to tak troszkę przybliża. Sam zrobiłem sobie taką próbę. Usiadłem i y, zacząłem słuchać tej płyty, jednocześnie y, przyglądając się tej stroniczce. Bo tak to jest zrobione, żeby... Krótka piosenka jest, no, trzy mniej więcej. I żeby nie dłużej się czytało to, co jest na tej w stroniczce napisane. Jeszcze można sobie na zdjęcie popatrzeć i na okładkę płyty oryginalną. I to tak wszystko razem zajmuje trzy minuty. Taka mała lekcja, jak to ktoś kiedyś mówił, tego, co jest ważne lub tego, co mogłoby być ważne, gdyby rzeczywiście było ważne. Yy, koniec z czterema początkami na literę A. Skoro się powiedziało A, czy Państwo w ogóle pamiętają to nazwisko i tego gitarzysta. Kiedy Tom Jones nagrywał swoje pierwsze utwory, to jego nazwisko było bardzo popularne. No to co, w środku zauważyli państwo taki Echo Hendrixa pojawiło się? Prawda? Ależ to powymyślał wszystko. No i kto? No kto może tak grać na gitarze? Jeff Beck się nazywa. E, to jest płyta, która się nie będzie ukazywać w Polsce, a przynajmniej na razie nie. E, pytałem wytwórnie, wytwórnia powiedziała, nie mamy takich planów. E, Leszek Adamczyk pożyczył mi tę płytę na dziś, ale y, gdy spotkają się państwo z nim za tydzień, bo y, mnie nie będzie za tydzień, Leszek Adamczyk usiądzie tu przy mikrofonie, to wtedy y, on z tej płyty chyba więcej utworów y, państwu odtworzy. Jeff Beck, y, album Performing This Week Live at Ronnie Scott's. No a ja mam jeszcze troszkę, ja mam tę płytę przy sobie, ona jeszcze dzisiaj tutaj ze mną zostanie i jeden utwór przynajmniej z nim nie kusi. Ale y, teraz to bym odtworzył jeszcze y, bururum bururum taką zupełną nowość. Nazywa się Madina Lake. Ach, to Medina Lake. Będzie więcej jak już bliżej będzie wydania płyty. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 8 lutego jest 22. Marek Proszek, zapraszam na wiadomości. Jutro eksperci MSZ mają analizować nagranie z egzekucji polskiego inżyniera. Taśmy ma już Polska ambasada w Islamabadzie. Uwaga na śliskie drogi. Wróciła zima. W niektórych regionach zaczął padać śnieg. Szczególnie powinni uważać kierowcy na południu kraju. Co najmniej 108 osób zginęło w największych w historii Australii pożarach buszu. Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powinno niebawem otrzymać taśmę z egzekucją polskiego inżyniera, dowiedziało się Polskie Radio. Plik z nagraniem ma już Polska ambasada w Islamabadzie. Taśma została przekazana lokalnemu korespondentowi agencji Reutera w, miejsc w miejscowości Dera Ismail Khan w zachodniej części Pakistanu. Nagranie rejestruje ostatnie słowa porwanego oraz pokazuje moment, gdy dwóch zamaskowanych ludzi ścina mu głowę. Przed ścięciem mężczyzna apeluje do władz polskich o niewysyłanie wojsk do Afganistanu oraz o zerwanie kontaktów z władzami Pakistanu, które według ostatnich słów zamordowanego nie działały na rzecz jego uwolnienia. Na dzień przed zamordowaniem Polaka prezydent Pakistanu Asif Ali Zardari powiedział w Peszawarze, iż władze tego kraju nie negocjują z terrorystami. Komentatorzy w Pakistanie zwracali uwagę na twardą postawę władz tego kraju, które nie wykazywały woli jakichkolwiek ustępstw wobec porywaczy. W Islamabadzie przebywa szef islamabadskiej placówki krakowskiej geofizyki, którego rolą będzie potwierdzenie tożsamości zamordowanego Polaka. Krzysztof Renik, New Delhi, Polskie Radio. Zapis wideo ma 7 minut. Wiceminister spraw zagranicznych Jacek Najder apelował wcześniej, aby nie upubliczniać nagrania ze względu na bliskich zamordowanego inżyniera. Jak dowiedziało się Polskie Radio, jutro, MSZ, jutro w MSZ taśmę mają przeanalizować eksperci. Nagranie ma już także pakistańskie MSW. Rzecznik tego resortu oświadczył, że taśma jest analizowana. Wraca zima. Pogoda zdecydowanie pogorszyła się. Pada śnieg. W niektórych regionach kraju deszcz ze śniegiem. Przy takiej zmianie pogody szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy, mówi dyżurny synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Maria Walinowska. Kiedy przychodzi po takiej jak wczoraj, przedwczoraj odwilży i tych wysokich temperaturach i po deszczu przychodzi śnieg, nawet jakby nie był duży, no i potem temperatura lekko spada w nocy, to jest zawsze niebezpiecznie. Jeżeli będzie padał śnieg, temperatura będzie około zera, a nawet lekko poniżej zera po prostu będzie ślisko. Oprócz tego na pogórzu przy lekko nawet umiarkowanym, ale okresami dość silnym wietrze mogą nawet pojawiać się zawieje i zamiecie śnieżne, ale dotyczy to Polski południowo-zachodniej, południowej. Szczególnie niebezpiecznie może być na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Może tam spaść nawet do 30 cm śniegu, a temperatura do minus 4 stopni. U nas powrót zimy. Australie pustoszą największe w historii pożary buszu. Zginęło w nich co najmniej 108 osób. Wielu ludzi spłonęło w samochodach, gdy próbowały uciec przed żywiołem. Władze przewidują, że liczba ofiar może się zwiększyć, wiele osób jest ciężko rannych, ciągle też nie przeszukano wielu spalonych domów. Wybuchowi pożarów sprzyjają rekordowo wysokie temperatury, brak deszczów i silne wiatry. Ogień strawił już ponad 3000 km2. Osoby, które straciły domy schroniły się w miejskich halach i szkołach. Z kolei na północy Australii padają ulewne deszcze, które doprowadziły do powodzi. Na koniec nietypowa licytacja we Francji. W Paryżu można od dzisiaj kupić fragmenty luksusowego francuskiego transatlantyka France. Licytować można pół tysiąca elementów wyposażenia statku. Na licytacji można m.in. nabyć fragment dziobu transatlantyka France. Cena wywoławcza tego stalowego elementu wynosi 100 tysięcy euro. Znacznie taniej można kupić buteleczki perfum, które oferowano pasażerom na początku rejsu. Poza tym pod młotek pójdą okrągłe okienka, meble, mundury marynarzy i stewardów, a także afisz w stylu Deco reklamujący rejsy między Havrem a Nowym Jorkiem. Od sumy 2500 euro ruszy licytacja okrętowej syreny. France został wodowany w roku 1960 w obecności Generała de Gola, Jego matką chrzestną była żona prezydenta. Był to wtedy najszybszy, najdłuższy i najbardziej luksusowy transatlantyk świata. Gdy w roku 1979 został sprzedany norweskiemu armatorowi, mieszkańcy Hawru próbowali zablokować wyjście z portu, bo nie chcieliby ich statek opuścił na zawsze Francję. Tomasz Siemieński, Polskie Radio, Paryż. Jutro także będzie padać deszcz i to niemal w całej Polsce. Na przejaśnienia mogą liczyć jedynie mieszkańcy zachodniej części kraju. Temperatura wszędzie powyżej zera, od dwóch stopni w Krakowie i Wrocławiu do pięciu w Rzeszowie. Trójka. Program trzeci. Nowy teatr Krzysztofa Warlikowskiego. Program trzeci i korporacja Hart przedstawiają miejską powieść odcinkową. W ten Poniedziałek, Piotr Czerski, odcinek piąty Dalej zawołał Nergili Na ciszę musicie zasłużyć I jak w dziecinnej zabawie, kiedy ktoś krzyknie pobite gary Z niewidocznych wciąż kabin dobiegł nagle przeraźliwy skowyt Jęki, brzęczenie łańcuchów I coś straszniejszego jeszcze, jakby ktoś piskliwym głosem własne wiersze deklamował Tomasz zmartwiał Magdalena Cielecka, Jacek Poniedziałek i Zygmunt Malanowicz. MPO. Prosimy szukać w mieście, także przy Myśliwieckiej 357, oraz słuchać Trójki o 11:50 tylko dla odpornych psychicznie. Dziękuję bardzo, mówił Paszka Masz Marcinik. Eee, prawie 6 minut po godzinie 22:00 Piotr Kaczkowski przy mikrofonie do północy w Trójce Minimax. We'll go a hunting. We will go. We will catch a fox and put him in a box and will not let him go. <laughs> Spiesznie, podam Państwu dwa adresy. rady pisane razem.pl. To jest tu adres do studia, tu do naszego monitora, który działa dzisiaj wyjątkowo dobrze. I drugi adres do kawiarenki poprzez stronę słuchaczy www.minimax.info. Szybko dwa małe listy, bo się nam mogą przydać. Zdałam sobie właśnie przed chwilą sprawę, że właściwie nie wiem, czy większą przyjemność robi mi oglądanie czy słuchanie Toma Jonesa? No proszę bardzo, prawda? On to nie wiem, czy by się ucieszył, jakby to usłyszał. I drugi, który nam się może przydać, Adam Aston, słodki jak pudełeczko marcepanu. Marcepan, tak? A co się Państwu skojarzyło z marcepanem nagle? Tak? A to dopiero jutro przecież. I pojutrze. I po pojutrze. Teraz kuźnia. Raz, dwa, trzy zaczynamy. The shadow We're saved for the truth